Nie jesteś taki, jak mówił tatuś. Twój tatuś to kawał debila. Trina wygląda na normalną, zwłaszcza jak na to, jak jego ma tatę. Staram się być autorytetem dla Triny i innych dzieciaków. Gdybym ja miał taki wzór osobowy, kiedy byłem mały, może bym się nauczył hodować zioło. Teraz jak któryś łepek chce się nauczyć, może mnie spytać, a nie zmarnować sześć razy rośliny metodą prób i błędów. I jeszcze mogę ich nauczyć, jak się naprawia samochody, gra w hokeja. Tego jej nie nauczy taki stary jak lei.